...generałów Gosniaka i Hamowicza uzgodniono ze sztabem sowieckim w ramach wspólnej strategii sowiecko-jugosłowiańskiej na wypadek wybuchu wojny. Tito przeniósł bez rozgłosu w stan spoczynku parę Gosniak, Hamowicz i szereg wyższych oficerów serbskich. Na jakiś czas do łask doszła strategia konkurencyjnej pary generalskiej Rukawina Oreszczanin oparta na wykorzystaniu oddziałów milicji ludowej i partyzantki działającej w ramach dowództw terytorialnych sześciu republik poprawa stosunków z Moskwą usunęła ją do lodówki. Gilas nie jest przekonany o ścisłości tych informacji. Ma do powiedzenia tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, jakby nawiązując do poprzedniego punktu naszej rozmowy, zwraca uwagę, że 60% wyższego korpusu oficerskiego w Jugosławii stanowią Serbowie. Po drugie przypomina, że w społeczeństwie niedoskonałym zmienił pogląd wyrażony w nowej klasie na dyktaturę wojskową jako postępowy taran w walce z dogmatyzmem i monopolem władzy biurokracji partyjnej. Parafrazując Clemenceau można powiedzieć, że komunizm Wykazuje, jak dalece byłoby szaleństwem wzywać na pomoc generałów w rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień państwa i życia współczesnego. W dniu naszego spotkania prasa jugosłowiańska podała odpowiedź Sołżenicyna na werdykt Związku Pisarzy Sowieckich. Jaki wspaniały człowiek, wykrzykuje Gilas, chciałbym mu móc powiedzieć, że czuję się jego bratem. Wracam do hotelu z wizyty Gillasa bulwarem Czerwonej Armii, Rewolucji, Rezolucji, Reformy. Gustaw Herling-Grudziński Dziennik pisany nocą, taśma pierwsza, koniec ścieżki drugiej. Gustaw Herling-Grudziński Dziennik pisany nocą, taśma druga, ścieżka pierwsza. Zatrzymuję się w Wielkiej Księgarni, przeglądam książki. Są powieści Sołżenicyna, jest rok 1984 Orwella, jest Przegrana Bitwa Stalina 1948-1953, Dediera, Zadedykowana Pamięci Jana Palacha. Brak jedynie książek pisarza nieistniejącego, który bez przeszkód pracuje w rodzinnym zaciszu na Palmoticewa. Neapol, na kwiecień 1970. W lipcu 1883 roku znajdowałem się od kilku dni z ojcem, matką i siostrą Marią w Kasamiciola Isia w pensjonacie Villa Verde, w górnej części miasteczka, gdy wieczorem 29 miało miejsce straszne trzęsienie ziemi. Pamiętam, że tuż po kolacji siedzieliśmy w pokoju wychodzącym na taras. Ojciec pisał list, ja czytałem naprzeciw niego. Matka i siostra rozmawiały szeptem w kącie. Nagle rozległ się przeciągły i ponury huk i w tej samej chwili zwaliły się na nas mury budynku. Ujrzałem w oka mgnieniu ojca zrywającego się z krzesła i siostrę rzucającą się w objęcia matki. Ja wyskoczyłem instynktownie na taras, który otworzył mi się pod nogami i straciłem przytomność. Ocknąłem się późną nocą zagrzewany po szyję. Nad moją głową miotały gwiazdy, Dokoła widziałem tylko żółtawą ziemię. Nie mogłem pojąć co się stało, zdawało mi się, że śnie. Po jakimś czasie zrozumiałem i ogarnął mnie spokój, jak bywa w wielkich nieszczęściach. Wzywałem pomocy dla siebie i dla ojca, którego głos słyszałem niezbyt daleko. Mimo gwałtownych wysiłków nie zdołałem się wydostać o własnych siłach. Nad ranem odkopali mnie, jeśli dobrze pamiętam, dwaj żołnierze i ułożyli na noszach pod gołym niebem. Ojca, matkę i siostrę. Odnaleziono w parę dni potem martwych pod gruzami siostrę w objęciach matki. Jest to fragment z wydanego w niewielkiej ilości egzemplarzy tomiku Kroczego Memorie della mia vita. W roku tragedii w Micciola przyszły filozof neapolitański miał 16 lat. Przeżył ją ze złamaną prawą ręką i zmiażdżoną kością udową, obrażeniami, których późniejszy ślad bliski był częściowego niedowładu. W obrażeniach psychicznych, nawet po utracie całej prawie rodziny, ocalał nieobecny na letnisku brat. Niezwykło się mówić, żyjąc w wulkanicznym od wieków w rejonie i chodząc po tak niepewnej skorupie ziemskiej, wpatrując się codziennie w stożek Wezuwiusza i ocierając się wciąż o Pompeji, o Herkulanum, o dymiące fumarole, solfatary, pod Pucuoli. Istnieje w tych stronach coś w rodzaju atawizmu klęsk żywiołowych. Pierwsze kroki we Włoszech stawiałem w roku 1944 przy blasku erupcji Wezuwiusza w deszczu popiołu i pod Pociemniałym złowróżbnie niebem. Nigdy nie zapomnę skamieniałek w razie rezygnacji i nawyku twarzy mieszkańców wiosek, które uznano za zagrożone strumieniem lawy i pośpiesznie ewakuowano. Kto się tu urodził lub zdecydował osiedlić, musi mieć wrodzone czy nabyte poczucie kruchości i ziemi, i życia ludzkiego ale w swoim krótkim opisie trzęsienia ziemi na Issi krocze pomija szczegóły znane z innych relacji. Tubylcy przeczuwali czychające niebezpieczeństwo. Nie mówili o nim w nadziei, że w ostatniej chwili się cofnie i żeby w pełni sezonu nie spłoszyć letników i turystów. Mimo pięknej, słonecznej pogody morze było od paru dni groźnie wzburzone i z dala od brzegu, Kotłując się jak wrzątek, wyrzucało co pewien czas na powierzchnię ławice martwych ryb. To jest omen najbardziej nieomylny, ugotowane żywcem w gorących głębinach ryby, które po wypłynięciu spieniona fala niesie niby powłokę białych liści różnych form i formatów. Tak było i tym razem na początku marca w Pucuoli. A przynajmniej wydawało się, że tak było. Wulkanologia uważa się sama za wiedzę, nie za nadto ścisłą, sama podaje hipotezy i przewidywania cum sprawdzając często, oczywiście wbrew własnym intencjom, lecz siłą rzeczy w oczach zainteresowanej bezpośrednio ludności, praktyczną wartość pomiarów i diagnoz do obrządku wróżenia z wulkanicznych fusów. Dopóki groźbę wiszącą nad pusuoli wyceniały z dnia na dzień ze zmiennym humorem igły obserwatoriów wulkanologicznych, mieszkańcy 60, tysiącznego miasta nie byli skorzy do masowego eksodusu. Szalę przeważył rybak. Któregoś dnia o świcie, dobiwszy do brzegu z nocnego połowu, nie zadbał nawet o przymocowanie łodzi i ruszył pędem przed siebie w stronę zamkniętego jeszcze Manicipio. Po drodze budził śpiących krzykiem, arche krzykiem o archeznaku. Sieć z jego zaciągu okazała się pełna martwych ryb. Dopiero wtedy zaczęło się pakowanie dobytku. Dokładnie połowa mieszkańców, 30 tysięcy ludzi opuściła Pucuoli. Z tego 25 tysięcy dobrowolnie, a 5 tysięcy przymusowo. Ewakuacja przymusowa dotyczyła dzielnicy Ziemia, Rione Terra, aglomeratu najstarszych domów położonego na wzgórzu, na najbardziej w morze wysuniętej ostrodze półwyspu. Rione Terra wygląda na dystans, jak ogromna kamienna masa gniazd jaskółczych przylepionych ciasno jedno obok drugiego do skały. Tutaj zauważono rysy od dołu do góry w niektórych fasadach tutaj wstrząs sejsmiczny, silniejszy nieco niż notowane tylko przez czułe sejsmografy, zamieniłby w kilka minut siedzibę pięciu tysięcy osób, głównie rybaków i ich rodzin, w grobowiec w kształcie kopca usypanego z gruzów. Zagrodzono zaułki wlatowe i wylotowe, zabite deskami okna, w opustorzałych murach pozostawiono jedynie trochę bezpańskich kotów i patrol policji na straży rzeczy, których nie zdążyły unieść ręce ewakuowanych. Położone w odległości około 15 km od Neapolu w kierunku na Rzym drogą Domicjana Pusuoli jest w wulkanicznym rejonie Zatoki Neapolitańskiej strefą tak wrażliwą i potencjalnie czynną, że oprócz portu dla statków przewożących samochody na Ischię, miejsca dekapitacji świętego Januarego ze śladami krwi na kamieniu i miejsca urodzenia Sophie Loren bez żadnych szczególnych śladów. Turystów przyciągały to zawsze dwie osobliwości. Dymiące i bulgoczące paszcze solfatary oraz montenuowo. Góra wypchnięta czy raczej wypluta w ciągu jednej nocy trzęsienia ziemi w roku 1538. Dziś zarośnięta zielonymi piniami na brzegu swego wygasłego krateru. Fenomen nagminny w Pucuoli i okolicach nosi po włosku nazwę bradissimo, od greckich słów bradis, powolny i seismos wstrząs. Polski odpowiednik brzmiałby zapewne bradiseismism, a samo zjawisko polega na powolnym wznoszeniu się i opadaniu skorupy ziemskiej. Według jednej szkoły wulkanologów chodzi o działanie nacierających i ustępujących na przemian gazów podziemnych. Druga głosi, że odpowiedzialne jest rozpychające się na wszystkie strony ognisko magmy pod Wezuwiuszem. Tak czy owak węzłem newralgicznym procesu jest Pusuoli jako obszar wyjątkowo plastyczny, chociaż w wypadku słuszności drugiej teorii gwałtowna reaktywizacja wulkaniczna nie mogłaby po drodze do Pudzuoli ominąć zbudowanego na tufowej gąbce Neapolu. W zasadzie bradyseismizm nie daje powodów do przesadnego niepokoju, jeśli ruch skorupy ziemskiej odbywa się istotnie powoli i równomiernie. Natomiast jego zakłócenia bądź przyspieszenia zwiastują możliwość kataklizmu. W Pudzuoli zarejestrowano przyspieszenie i to niezwykłe, Termometrem wulkanologicznym miasta jest od zamierzchłych czasów Serapeo, świątynia Serapidy, zbudowana poniżej poziomu morza w II wieku przed Chrystusem. Zapis bradi sejsmiczne, odczytuje się na zalanych u podstaw wodą kolumnach. W ciągu dwunastu stuleci, od X wieku po Chrystusie, skorupa ziemska w sumie podniosła się o 6 metrów, i opadła o tyleż, co dawało metr bradysejsmizmu na stulecie. Ostatnie miesiące zapisały na wynurzonych z wody kolumnach Serapeo też metr ruchu wzwyż. Jasne, że co innego metr na stulecie, a co innego metr na parę miesięcy. Stąd alarm wśród wulkanologów. Ale gdyby nie podsycił go alarm rybaka, mieszkańcy Puzuoli zachowaliby swoją atawistyczną obojętność na unoszące się w górę pod ich stopami ziemi. Jak sprawa przedstawia się w miesiąc później, znajduje w Pucuoli osobliwą sytuację psychologiczną, trzęsienia ziemi, którego nie było. Rzecz nie w tym nawet, że większość ewakuowanych wróciła, wyjąwszy zamurowaną dzielnicę ziemia, że dwa słynne rynki miejskie, rybny i jarzynowo-owocowy, prosperują w najlepsze. Że tłumno, jak zawsze na ulicach i w barach, że odżył znowu port, w którym widać robotników wyrąbujących w kamieniu podwyższonego o metr mola wnęki dla pomostów okrętowych. Symptomatyczna jest w rozmowach nuta pretensji i podejrzliwości. Właśnie urządzono nam tu trzęsienie ziemi, którego nie było. Kto urządził? wzruszenie ramion i znaczące przemrożenie oka. Sekret wyjaśnia się do pewnego stopnia, gdy młody rybak zamieszkały przed przymusową ewakuacją z żoną i dwojgiem dzieci w Rione Terra, godzi się mnie tam zaprowadzić po tajemnym przełazem. Pusto jest w Rione Terra, tylko Weskowado został na posterunku duchownego opiekuna nieobecnych i sam pod opiekę niebios biskup w asyście małej gromadki księży i zakonnic. Na bruku zaułków tłuczone szkło szyb, w opróżnionych mieszkaniach niedodarte ze ścian tapety i pogięte żelastwo zbytecznych przedmiotów w kątach, co krok koty skulone bojaźliwie w załomach murów. Mój przewodnik może dlatego, że policja przemocą musiała go wyciągać ze starego domu rodzinnego w dzielnicy Ziemia jest uosobieniem powszechnego w Pucuoli sceptycyzmu. Maketer motto, make powtarza ciągle, jakie tam trzęsienie ziemi. A ta pęknięta fasada, przed którą stoimy? Uderzyła w nią kiedyś stałej siły ciężarówka w czasie manewru. A ten rybak z siecią pełną martwych ryb zełgał psu brat, przekupili go, trzy doby trzymał daleko od brzegu pod wodą swoją sieć, więc jak miały w jej okach nie wyzdychać wszystkie ryby. Skuliśmy mu za to o mordę. Kto go przekupił? Trudno powiedzieć kto, ale to fakt, że wałęsają się tu teraz jacyś faceci oferują dobre ceny za domy w dzielnicy Ziemia. Po co im domy na zagrożonym gruncie? Otóż to po co? Nigdy dotąd nie udało się wyburzyć Rione Terra. A jakaż gratka dla spekulantów budowlanych? Jeden z największych widoków nad zatoką. Może zatem przymrużenie oka nie taki znów zagrożony ten grunt po trzęsieniu ziemi, którego nie było. Należy naturalnie odnosić się co najmniej sceptycznie do sceptycyzmu pucuoli po trzęsieniu ziemi, którego nie było. Gdybym jednak był reżyserem, nakręcił tu film Terramoto Italiana, wzorowany na świetnym filmie Germiego Divorci d'All'Italiana na gruzach wzburzonej Wreszcie dzielnicy Ziemia powstaje wspaniały hotel panoramiczny Albergo Montenuovo. W jakiś czas potem zaostrza się zjawisko brady sejsmizmu. Ekipa wulkanologów bije wielki dzwon alarmowy. Ryby gotują się w zatoce jak w wielkim rondlu. W fasadach starych domów pojawiają się liczne rysy. Nikt już obecnie nauczony doświadczeniem nie zwraca na to uwagi. Którejś upalnej nocy letniej pucułoli zapada się pod ziemię ze swoim biskupem w Vescovado i ze swoim arcydziełem panoramicznej architektury hotelarskiej w Rione Terra. Byłaby to nowoczesna wersja bajki o pastuszku i wilku dla wtajemniczonych i co bystrzejszych widzów pozbawiona aluzji do włoskiego życia politycznego. Maison Lafitte Wrzesień 1970. W setną rocznicę śmierci Hercena ofiarowano nam fragment dziennika jego córki Natalii, zdeponowanego w paryskiej Biblioteque Nationale. Pierwodruk w oryginale i po francusku ukazał się w Cayet du Mont Ras et Sowietique ze wstępem profesora Confino. Przekład angielski w majowym numerze miesięcznika Un Fragment obejmuje zapisy robione od 28 maja do 7 lipca 1870 roku, ale Natalia Hercen cofa się w nich do okresu na zajutrz po śmierci ojca, która nastąpiła 21 stycznia w Paryżu. W pierwszych dniach lutego przyjeżdża do Genewy do osamotnianego Ogarewa tam spotyka Nieczajewa. Jest to więc dokładnie okres, o którym tak pisze Franco Venturi w Il Populismo Russo. Nieczajowowi udało się na chwilę przynajmniej przeciągnąć na swoją stronę córkę Hercena i starego Ogarewa, wydusić od nich pieniądze i wziąć we własne ręce nowe wydanie koło koła. Pierwszy numer tego organu rosyjskiego wyzwolenia założonego przez Hercena wyszedł 2 kwietnia 1870 roku, szósty i ostatni 9 maja. Z dat łatwo wywnioskować, że po definitywnym zamknięciu krótkiego rozdziału Nieczajew w życiu osierozonej rodziny Hercenów Natalia Aleksandrowna odczuła potrzebę jego rekapitulacji. Czy Venturi ma rację, mówiąc, że nieczajowowi udało się przeciągnąć na swoją stronę córkę założyciela koło koła? Tekst dziennika nie upoważnia do takiego kategorycznego twierdzenia, nawet z zastrzeżeniem, przynajmniej na chwilę. Pod wpływem ogarywa, który poza własną trochę senilnym entuzjazmem ulega z kolei wpływom Bakunina, Natalia odnosi się do nieczajewa co prawda z nieufną ostrożnością, lecz wystrzegając się równocześnie powziętych z góry uprzedzeń. Daje mu szansę, jakby powiedzieli Anglicy. Jest gotowa w miarę możliwości pomóc sprawie, jeśli sprawa ma być odtąd ucieleśniona w osobie tego chłopaka o wyglądzie rozbójnika oraz wyrazie energii, złośliwości i okrucieństwa na twarzy. Maksimum życzliwości w jej stosunku do nieczajwa streszczają słowa zabił szpiega i dobrze zrobił. Ileż w nim energii, to jest fanatyk. Widzi przed sobą istotnie tylko swój cel. Słychać w tych słowach nutę przymuszania się warunkowej akceptacji na przekór. Oczywiście na przekór zniecierpliwionemu i gniewnemu warknięciu Ojca, który przed śmiercią rzucał ówczesnego Ogariewa, Bakunina i Nieczajewa do wspólnego worka z napisem Delirium Tremens. Na więcej Natalia nie potrafi się zdobyć. Cała reszta w jej dzienniku jest gwałtownym pojedynkiem z Nieczajewem. Trzeba pamiętać, że jest to drugi pobyt Nieczajewa za granicą. Młodzieniec prezentuje się emigrantom jako pełnomocnik i przywódca rozgałęzionej organizacji podziemnej w Rosji. Jego stosunek do Bakunina, dawniej czołobitny i pełen rewerencji należnej mistrzowi ze strony ucznia, nie jest teraz pozbawiony odcienia protekcjalnej wyższości, a bodaj i lekceważenia. Jego wersja zabójstwa studenta Iwanowa, przyjęta w nieświadomości rzeczy za dobrą monetę przez środowiska wygnańcze, opiera się na założeniu, że chodziło o nieunikniony akt terroru rewolucyjnego dokonany na agencie prowokatorze. Nie dość tego. Chwyta również jedno z arcydziełek wielkiego talentu mistyfikatorskiego czy mitomańskiego Nieczajewa, jego zapewnienie, że wylądował szczęśliwie za granicą po karkołomnej ucieczce z twierdzy Pawłowskiej. Nie ma powodu dziwić się za nadto bohaterskiej aureoli, Jaką rozpięto nad jego głową, blask tej aureoli oślepił do pewnego stopnia Natalię. Nie nadmiernie jednak i nie nad długo, Nieczajew rozpoczyna oblężenie: systematyczne, przemyślane, uporczywe. Posuwa się wręcz zjawisko niezwykle u programowego ascety rewolucyjnego do czegoś w rodzaju konkurów, a może i oświadczyn. Po Zaczepionej nitce, kroczek za kroczkiem, zmierza do kłębka. Nitką jest wciąganie Natalii do roboty organizacyjnej, namawianie jej by stała się jedną z naszych w imię buntu przeciw życiu pasożydniczemu, przeciw jałowym i przymiałym tradycjom, w których wzrosła. Kłębkiem są naturalnie hercenowskie pieniądze i zgoda jego córki na firmowanie w roli Nominalnej redaktorki nowego koło koła, redagowanego w rzeczywistości przez Nieczajewa. Natalia szybko trząsa się z niezdecydowania, przecież Nieczajew głosi najstraszniejszą hipokryzję, powtarzając bez przerwy, że cel uświęca środki. Przecież to czysty jezuityzm. Nieczajew spokojnie potwierdza, tak, jezuityzm. Jezuici to najbardziej inteligentni pomysłowi ludzie. Nie było jeszcze nigdy takiego znakomitego stowarzyszenia. Należy po prostu kopiować ich metody od początku do końca, zmieniając rzecz jasna cel. Zaskoczona i przerażona jego deklaracją córka Hercena zadaje sobie pytanie, jak Ogarew może się utożsamić systemem zezwalającym na podsłuchiwanie, otwieranie cudzych listów, kłamanie. Pyta o to wprost Ogarewa i dowiaduje się w odpowiedzi, że Bywają czasy, kiedy kłamstwo jest koniecznością. Nieczajew wtajemnicza ją w inne sekrety tych szczególnych czasów. Wszystko, dosłownie wszystko musi być oceniane z punktu widzenia użyteczności dla sprawy. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. przyjaciołom zaufanie, wrogom oszustwo i zniszczenie. Intryganctwo, szpiegowanie. Słowa, słowa, produkt sentymentalnych przesądów. Zwykle ludzkie uczucia, lojalności rodzinne, zasady uczciwości i przyzwoitości, konwencjonalne pęta w sam raz na śmietnik. W Natalii dojrzewa przekonanie, że nie może mieć nic wspólnego z tymi odrażającymi metodami. Pokazano mi cudownie skonstruowaną maszynę, dano mi rączkę, poproszono mnie, żebym pomogła kręcić, zapewniając, że Produkuje tani chleb dla ludu, ale po jakimś czasie zrozumiałam, że mnie oszukano, że maszyna produkuje trującą papkę, przynoszącą cierpienie zarówno przyjaciołom i obojętnym, jak wrogom. Fragment dziennika nie wyjaśnia jednoznacznie, czy córka Hercena zgodziła się chcąc nie chcąc na kontynuację koło koła w nowej postaci ze starym nagłówkiem czy też nie posiadało po prostu dostatecznych podstaw prawnych, by założyć formalny sprzeciw. W każdym razie bez chwili wahania odrzuca propozycję firmowania koło koła. Dochodzi wreszcie do całkowitego zerwania. Natalia zamyka się w domu, odmawia spotkania z Nieczajewem, nie przyjmuje jego emisariuszy. Ogaryw przybiega zaniepokojony na serio o jej los, wiedząc do czego zdolny jest Nieczajew w przystępie furii. Dostaje za pokwitowaniem resztkę funduszu pisma. Biedny Ogarew, wzdycha autorka dziennika, po czym w końcowych słowach ogłoszonego fragmentu pada ostatnie pytanie dotyczące Nieczajewa. Jest fanatykiem czy łajdakiem bez skrupułów? Jest szczery, gdy usiłuje przekonać ludzi o konieczności swego polsko-jezuickiego systemu oszustwa i mistyfikacji? Czy wszyscy oni są niegodziwymi narzędziami rządu rosyjskiego. W dwa lata później Natalia Herzen ostrzega w liście Maszan Reichel. Bądź bardzo ostrożna ze wszystkimi tymi Rosjanami, którzy tu niedawno przyjechali. Formuje się wśród nich nowy typ człowieka, Alanie Czajew, odmiana rewolucyjnego jezuity gotowego do wszelkiej nikczemności w interesie celu nadrzędnego, czyli rewolucji w Rosji. Nieczajew tak skojarzył się w naszej wyobraźni z Piotrem Wierchowieńskim z Biesów, że poprzez postać powieściową trudno już zobaczyć realną i historyczną osobę. Sam Dostojewski pisał, nie znam ani Nieczajewa, ani Iwanowa, ani okoliczności tego morderstwa. Nawet gdybym znał, nie zrobiłbym z mojej znajomości użytku. Biorę tylko kompletny akt. Moja imaginacja może w najwyższym stopniu odbiegać od rzeczywistego zdarzenia, a mój Piotr Wierchowieński może nie przypominać w żadnej mierze Nieczajewa, a jednak wierzę, że moja imaginacja stworzy tę osobę, ten typ, który odpowiada zbrodni. Wierchowieński jest skrzyżowaniem satanistycznego szarlatana i małego plugawego intryganta. W gruncie rzeczy nie wyczuwa się w nim ani krzty tej choćby abstrakcyjnej i obsesyjno-patologicznej ideowości, jaka zżera powiedzmy Shigalewa. Znamienne, że Szigalew w momencie działania wycofuje się z zasadzki zastawionej przez Szatowa Iwanowa. Pochłania go wyłącznie wielka demoniczna gra. Gdyby do niego przymierzyć pytanie Natali Hercen, nie byłoby chyba wątpliwości, że energia, złośliwość i okrucieństwo złożyły się na doskonałą inkarnację łajdaka bez skrupułów. W każdym razie fanatyzm wlecza się tu za łajdakiem, a nie na odwrót. Widać to wyraźnie, kiedy po zebraniu wśród naszych Wierchowieński wykłada Stawroginowi filozofię szigalewszczyzny. Stawrogin, pan nie jest socjalistą, lecz człowiekiem o olbrzymiej ambicji politycznej. Wierchowieński, jestem oszustem, a nie socjalistą. Jestem tylko łajdakiem. Nieczajew był z pewnością pod wieloma względami inny. Nie ma powodu nie ufać świadectwom, które przytacza Venturi. Aleksandra Zasulicz na przykład uważa biesy za głupią karykaturę Nieczajewa i w ogóle na wszystkich. Nieczajewa wspominała jako prostego chłopaka rosyjskiego, podobnego z wyglądu do robotnika, trochę niepewnego siebie w mieście, wcale niezarozumiałego, lubiącego pośmiać się i pożartować. Co z tego? Chodzi nie o zewnętrzny profil wyniesiony z pamięci z mniej lub więcej przelotnych zetknięć, ale o typ. O nowy typ człowieka ala Nieczajew, zaobserwowany przez Natalię Hercen, o nowy typ zbrodniarza stworzony przez Dostojewskiego w związku z zamordowaniem Iwanowa. Nikt nie zaprzeczy, że w zachowaniu się historycznego Nieczajewa od aresztowania i procesu w roku 1872 aż po śmierć w twierdzy Pietropowłoskiej Dziesięć lat później było coś z posępnej godności fanatyka. Wolno więc co najwyżej uznać, że u wolnego Nieczajewa, w przeciwieństwie do Wierchowińskiego, łajdactwo wlokło się za fanatyzmem. Dziennik pisany nocą. Taśma druga. Koniec ścieżki pierwszej. Dziennik pisany nocą. Taśma druga. Ścieżka druga. Zresztą zrozumiał to w końcu i Bakunin, współautor z nieczajewem katechizmu rewolucyjnego, w którym od wzorowego rewolucjonisty wymaga się, aby zerwał z etyką tego świata, aby w swoim postępowaniu kierował się jedynie zasadą, że wszystko co przybliża triumf rewolucji jest moralne, a wszystko co go opóźnia, jest niemoralne. Bakunin, powiada Venturi, długo widział w Nieczajewie cień własnych idei, zastygł jednak z przerażenia i wstrętu, zobaczywszy naraz jak cień obrasta w mięso i kości. Gdy wyszła na jaw prawda o zabójstwie Iwanowa, gdy okazała się niemal w stu procentach wymysłem Nieczajewa sieć konspiracyjnych piątek w Rosji, Bakunin zdecydował się na częściową przynajmniej anatemę. Broniąc Nieczajewa jako jednego z tych fanatyków, którzy o niczym nie wątpią i niczego się nie lękają, nazwał go równocześnie fanatykiem szalenie niebezpiecznym i popychanym przez swój fanatyzm do przekształcenia się w jezuita integralnego. Oto dlaczego. Stopniowo Nieczajew doszedł do przeświadczenia, że aby stworzyć poważne i niezniszczalne społeczeństwo, Należy się oprzeć na polityce Machiavellego, stosując w pełni system jezuitów. Ciał tylko gwałt, duszy tylko kłamstwo. Prawda, wzajemne zaufanie, autentyczna i trwała solidarność istnieją wyłącznie wśród dziesięciu osób stanowiących sancta sanctorum społeczeństwa. Wszyscy pozostali winni służyć jako ślepa broń Bezduszny materiał w rękach tej zgranej między sobą dziesiątki. Jest dozwolone więcej, staje się obowiązkiem oszukiwać ich, kompromitować i w wypadkach konieczności likwidować. Tyle Bakunin w programie Nieczajewa. W Biesach po wystąpieniu Szigalewa na herbatce wśród naszych Mowa o propagowanej przez wierchowińskiego teoryjce ścięcia stu milionów głów i przeskoczenia rowu. Natalia Hercen miała zatem trafną intuicję ostrzegając tak jak ostrzegała przed nieczajewszczyzną. Dostojewski miał prawo twierdzić, że nie siląc się w swoim powieściowym wierchowińskim na portret rzeczywisty nieczajewa przejrzał zabójcę Iwanowa do głębi. Camus poświęca Nieczajewowi kilka stroniczek w człowieku zbuntowanym. Przypomina jego powiedzenie, że odtąd polityka będzie religią, a religia polityką. Widzi w nim okrutnego mnicha rewolucji, marzącego o założeniu zakonu morderców ku chwale i ostatecznemu triumfowi czczonego bóstwa. Ale najcelniejsze u Camus są dwa spostrzeżenia – Dzięki Nieczajewowi rewolucja po raz pierwszy oddzieli się wyraźnie od miłości i przyjaźni. Stanie się sama w sobie ważniejsza od tych, których chce zbawić. Od Nieczajewa wywodzi się w prostej wini ród dzisiejszych wielmożów rewolucji. Wkrótce po roku 1917 bolszewicy próbowali z niego zrobić swego prawdziwego poprzednika, potem zapanowało kłopotliwe milczenie jak po niepotrzebnym i przedwczesnym wyłożeniu kart na stół. Ileż tych więzów, pokrewieństwa, ile bezpośredniego sięgania po spadek. Okrutny mnich rewolucji jako prekursor profesjonalnego rewolucjonisty przed rokiem 1917, a później zakon morderców ku chwale rewolucji jako model elity partyjnej. Wybrana i zgrana między sobą dziesiątka jako zalążek politbiura. Zabójstwo Iwanowa jako prototyp procesów moskiewskich. Teoria ścięcia stu milionów głów i przeskoczenia rowu w dopowiedzianej do kropki wersji Dostojewskiego jako prefiguracja czystek i krwawej kolektywizacji. A gdy się czyta o rewolucji odseparowanej wyraźnie od miłości i przyjaźni, o rewolucji, co sama w sobie staje się ważniejsza od tych, których chce zbawić, Przychodzi na myśl naiwna pozornie, lecz w istocie prorocza i mądra refleksja Natalii Hercen o cudownie skonstruowanej maszynie produkującej zamiast taniego chleba dla ludu trojącą papkę dla wszystkich. Ta maszyna to obecna lakos, system sowiecki według określenia Sartra. Być może nie jest przesadą dostrzegać Jakiś tajemniczy znak historii w tym, że rok śmierci Hercena i szczytu sukcesów Nieczajewa był rokiem urodzenia Lenina. Nowi rewolucjoniści rosyjscy stoją dziś wobec znacznie bardziej skomplikowanego i powikłanego rachunku sumienia i tradycji niż się sądzi, czy oni sami przypuszczają. Spasowania Jezusa na pierwszego agitatora rewolucyjnego Nieczajew wyciągnął jeden pożytek. Integralny jezuityzm rewolucyjny. Narodziła się i trwa dalej nie tylko w Rosji, epoka legitymująca się jawnie lub skrycie hasłem sformułowanym przez nią przez Dostojewskiego, skoro Boga nie ma wszystko wolno. Pod Boga, jeśli się w niego nie wierzy, można podstawić prawo moralne. 1971 Napol 1 marca 1971. Kilka dni temu wyczytałem w jakiejś gazecie, że polską rewoltę robotniczą na wybrzeżu należy stawiać obok Kronstadtu. Deutscher w swojej trzytomowej biografii trockiego zaczyna opis krącztadu od przypomnienia słów Lenina o błyskawicy oświetlającej rzeczywistość. Zbuntowani marynarze nawoływali do trzeciej rewolucji, do obalenia bolszewików i ugruntowania demokracji sowieckiej. Na wiecach dominował okrzyk – precz z bolszewicką tyranią. Trzecią rewolucję rozumiano jako stopniowe przejście do ostatecznej emancypacji. Pierwszym krokiem w tym kierunku miały być wolne wybory do niezależnych Sowietów, oczywiście niezależnych od jakichkolwiek partii politycznych. Bolszewicy wymyślili szybko etykietkę dla Kronstadtu. Kontrrewolucja pod wodzą białych generałów na żołdzie burżuazji i ententy. Tak, poślinionym plwocinami ołówkiem smarowano pierwsze bukwy w przygotowywanym już zawczasu elementarzu agit propu do walki z wszelką opozycją. Deutscher pisze o tym z pewnym zażenowaniem, daje nawet do zrozumienia, że zażenowani byli sami bolszewicy. Zażenowani czy nie, w każdym razie zdecydowali się nie okazywać słabości w ewentualnych rokowaniach z miateżnikami i załatwienie sprawy powierzyli parze Trocki-Tuchaczewski. 5 marca 1921 Trocki wydał ostatnie ostrzeżenie. Natychmiastowa kapitulacja albo zdławienie rewolty manu Militari. Deutscher Wzdycha melancholijnie nad losem bohatera swego romansu, że przypadło Trockiemu zwracać się w podobnych słowach do marynarzy jako jeszcze jedną ironią historii. To był jego Kronstadt, Kronstadt który lubił nazywać dumą i glorią rewolucji. Z kolei następuje, jak zwykle u Dejczera, bardziej racjonalne wytłumaczenie tej ironii historii. Zabrakło w Kronstadtzie Weteranów rewolucji, załogi Aurory, Pietro Pawłowska i innych sławnych okrętów wojennych składał się obecnie z świeżych rekrutów, przeważnie młodych roczników, z wsi ukraińskich. Żądali oni tego, co Trocki obiecał był niegdyś ich starszym braciom i czego teraz ani on, ani partia nie mogli dać. Znowu gorzkie i wrogie echo jego własnego głosu wróciło doń z ust innych ludzi i znowu musiał je stłomić. Nacisk, rzecz jasna, trzeba położyć na nie mogli dać i musiał. Przypomina to trochę ulubiony dowcip Broniewskiego o pijaku, który każe swemu małemu synkowi wypić kieliszek wódki i na widok jego skrzywionej buzi mruczy pod nosem, widzisz, szczeniaku, a tatuś musi. Ataki weteranów rewolucji w mundurach owiniętych dla niepoznaki białymi prześcieradłami, biała armia, załamywały się wciąż na pękającym lodzie zatoki. Obrońcom twierdzy, którzy z daleka widzieli, jak kolumna za kolumną idą na dno oddziały Tuchaczewskiego, wydawało się, że wraz z nimi to nieskażona rewolucja bolszewicka i że zbliża się tryumf czystej rewolucji pod znakiem Kronstadtu. Złudzenie rozwiało się 17 marca. 3 kwietnia Trocki przyjął defiladę zwycięzców. W okolicznościowej oracji nazwał zwyciężonych towarzyszami, co według Dojczyna dowodzi, że mimo woli uznał zwycięstwo za moralnie prusowe. Wyrokom historii i ich egzegecie, dzięki przynajmniej za to, mimo woli. We Włoszech wydano niedawno w tomiku gazetkę obrońców Kronstadu i Zwieścia, od pierwszego numeru z 3 marca do ostatniego, z 16 marca. Pouczająca lektura. Pod nagłówkiem numeru z 7 marca krótki napis cała władza Sowietom, a nie partiom. Pod nagłówkiem numeru z 9 marca nieco dłuższy napis Lenin powiedział, że komunizm to władza Sowietów, Plus elektryfikacja. Lud pracujący zrozumiał, że komunizm to biurokracja plus kulę z karabinów. Początek odezwy z 3 marca. Towarzysze i obywatele. Nasz kraj przeżywa ciężkie chwile. Od trzech lat jesteśmy miażdżeni, dziesiątkowani przez głód, przez chłód i przez chaos gospodarczy. Partia komunistyczna, która rządzi krajem, oderwała się od mas. Nie jest w stanie wyprowadzić go z powszechnej ruiny. Tak, partia komunistyczna zlekceważyła całkowicie niezadowolenie, jakie ostatnio wybuchło w Piotrogrodzie i w Moskwie, dała niezbity dowód utraty zaufania do ludu pracującego. Nie wzięła nawet pod uwagę rewindykacji przedstawionych przez robotników. Partia komunistyczna uważa je za konszachty kontrrewolucyjne. Myli się głęboko. Urywki odezwy z 11 marca. Nie chcemy powrotu do przeszłości. Nie jesteśmy sługusami burżuazji ani żołnierzami najemnymi Antonty. Jesteśmy za władzą robotniczą, ale przeciw tyrańskiej i niebohamowanej władzy jednej partii. Nie Kołczak, nie Denikin i nie Judenicz rządzą w naszej fortecy. Krąsztat jest w rękach ludzi pracy. Dążyliśmy najpierw do pokojowego ułożenia rzeczy, ale komuniści nie chcieli ustąpić. Bardziej jeszcze niż Mikołaj II trzymają się władzy, gotowi cały kraj utopić we krwi, by tylko nie wypuścić z rąk rządów autokratycznych. I oto teraz zbrodniarz Trotski rzuca przeciw nam naszych braci. Trudno już zliczyć trupy. Od czterech dni bohaterzy Kronstatu. Odpierają wroga. Trocki nie przestaje szturmować. Kronstadt nie przestaje się bronić. Lepsza śmierć niż kapitulacja. Towarzysze robotnicy. Dopóki bolszewicy pozostaną przy władzy, trwać będzie nędza. Od trzech lat karmią was zmarzniętymi kartoflami, zgniłymi śledziami i obiecankami. Z każdym dniem ciężej żyć. I wy znosicie to wszystko imię czego? W imię tuczenia bolszewickich komisarzy? Nie wahajcie się, towarzysze. Rozkujcie kajdany nowej niewoli. Niech Kronstadt obudzi całą Rosję. Towarzysze, łączmy się w walce przeciw komunistycznemu absolutyzmowi. Zapewne jest w tym wszystkim jakieś pokrewieństwo z Polską 1970, ale nie tylko z Polską. Kiedyś napisałem opowiadanie średniowieczne o XIII stuleciu oczekującym końca świata lub drugiego przyjścia. Czy to możliwe, że w naszym nowym średniowieczu do tych dwóch millenarystycznych mitów odżywających w różnych postaciach przyłączy się tam na wschodzie wskrzeszony po półwieczu wołanie o trzecią rewolucję? 2 marca. Od bardzo dawna nie wychodzę prawie z domu, a był czas, gdy włóczęgi po Neapolu należały do moich największych przyjemności. The Permissive Society dotarła także tutaj naturalnie w ząbkującej chwilowo formie w wydaniu dla ubogich. Urokiem jednym z nielicznych miasta była przedtem jego nagminna serdeczność, słynna kordialita. Napoletana. To prawda, dużo w niej było teatralności. Wystarczy, jeśli się tu nie mieszka, czytać lub oglądać na scenie komedię Eduardo de Filippo, niezrównanego obserwatora życia neapolitańskiego, by zobaczyć skrawek bodaj rzeczywistości ukrytej za tą fasadą z kartonu. Ale nawet pamiętając o przepaści między pogodną inscenizacją Neapolu na pokaz i jego potajemnym uśmiechem goryczy królewskiego grodu, Zamienionego stopniowo w śmietniki historii odczuwało się na każdym kroku pewną ludzką życzliwość, która jest zazwyczaj owocem długiego doświadczenia i zakorzenionego sceptycyzmu. Dzisiejszy neapol ma coraz mniej wspólnego z wczorajszym. W tradycyjny, lecz znośny dotąd kołowrotek miasta przeludnionego cierpiącego na asfiksję. Wdarło się nagle z całą swoją brutalnością i wściekłą agresywnością społeczeństwo, w którym wszystko wolno. Stwarzając stan permanentnej wojny domowej. Z jednej strony młodzi, z drugiej cała reszta. Nie trzeba chyba dodawać, że zasada wszystko wolno jest wyłącznym atrybutem młodych. Starym osobom powyżej lat 30, pozostaje w tej wojnie domowej jedyna broń tolerancji represyjnej według określenia Marcus i spółki podstępnego reprymowania w młodych za pomocą tolerancji starając się nie zwracać uwagi na motocykle bez tłumików ujeżdżane w tej i nazad po ulicach jak po stepie z szybkością 100 km na godzinę. Reprymują ich za pomocą tolerancji kobiety wzruszając ramionami po operacji zwanej lości po, czyli po zabiegu wyrwania w pędzie torebki przez któregoś skudłatych kudłatych jeźdźców z apokalipsy. Gdy to pisze, grubo po północy gang takich jeźdźców popisuje się na naszej opustoszałej już ulicy z hukiem wprawiającym w drżenie szyby okienne. Nie tyle dla rozrywki, ile żeby wystawić na próbę naszą tolerancję represyjną. Dzień jednak był dziś tak wiosennie słoneczny, że wczesnym popołudniem, kiedy w Neapolu nawet młodych drapieżców obowiązuje siesta, wybrałem się na spacer. Miejscem, do którego zawsze prowadzą tu moje spacery jest Santa Maria Donna Regina, XIV wieczny kościół nieużywany do nabożeństw, odkąd biwakowali w nim żołnierze Galibardiego, w latach trzydziestych oskrobany z baroku i przewrócony do swej pierwotnej świetności gotyku flamandzkiego. Za jego ozdobę, prócz trudnych do zobaczenia, bo ciągle restaurowanych fresków kawalinniego, uważa się słusznie grobowiec Marii Węgierskiej, żony Karola II Andygaweńskiego, arcydzieło mistra sienyńskiego Tinoda da Kamaino z roku 1326. Zakochany w kościele i w tej rzeźbie dozorca lubi opowiadać turystom, że owalna twarz leżącej królowej z małym wykrojem ust natchnęła Modiglianiego podczas jego wizyty w Napolu. Widziałem dużo rzeźbionych i malowanych twarzy umarłych, ale nigdy bardziej przejmującej w uchwyconym przez artystę sekrecie snu i śmierci. Raz tylko niewielki obraz goi. Martwa mniszka poruszył we mnie na moment tę samą strunę. 5 marca Niezwykłe jest odkrycie i opublikowanie za granicą w oparciu o tekst rozpowszechniany przez Samizdat powieści Wasyla Grossmana Wszystko płynie. Prominent literatury sowieckiej, predestynowany zdawałoby się od zarania swojej kariery na wielokrotnego ordiononosca, usuwa się po atakach krytyki oficjalnej w cień i osiem lat. Od 1955 do 1963 pracuje nad książką o niebywale gwałtownym ładunku oskarżycielskim. Kończy jej brulion, bo jest to przypuszczalnie brulion, na rok przed śmiercią. Nazajutrz po śmierci zjawiają się w jego mieszkaniu sowieccy smutni panowie i sekwestrują wszystkie papiery, wszystkie z wyjątkiem tego właśnie manuskryptu, który być może podobnie jak. W Lubimowie Siniawskiego znajdował się w specjalnym schowku pod deską podłogi. Napełnia to nową nadzieją. Kto wie, czy pod podłogą mieszkań Waszkiewiczów i Putramentów nie kryją się ich małowierne tytuły do przyszłej sławy i chwały. Rzecz jest niewykończona, ma wiele słabych i puszczonych fragmentów, ale zdumiewa swoją bezpardonową ostrością. Bohater wracający po 30 latach więzień i łagrów na moskiewsko leningradzką pustynię wolności. Rozdział o śmierci Maszy Lubimowej za drutami obozu koncentracyjnego. Wstrząsający opis krwawej kolektywizacji. Traktat o donosicielach i wreszcie całkowita Desakralizacja ikony Lenina odpowiedzialnego za zabicie wolności, za wymyślenie syntezy socjalizmu i tysiącletniego niewolnictwa rosyjskiego z nadmienieniem, że Stalina trzeba uważać za prawowiernego kontynuatora leninizmu i wzorowego wykonawcę woli wodza rewolucji. Ostatecznie o tym wszystkim wiem wystarczająco dużo, co najwyżej w rozmowach ze znajomymi wciąż chorymi na sentyment do Iliicza, mam i takich, będę się odtąd mógł powoływać na świadectwo luminarzy literatury sowieckiej. Inna więc rzecz uderzyła mnie w powieści Grossmana, pozornie drugorzędna. Opisuje on moskiewskiego biologa, człowieka raczej wrażliwego i z natury dość przyzwoitego, który w okresie stalinizmu głosował jak kazano i piętnował kogo kazano dla świętego spokoju w imię interesów państwa i nauki utożsamianych podświadomie z własnym arrywizmem z nawyku wiecznego posłuszeństwa. Tajny raport Chruszczowa wtrąca go w panikę. Nie, nie chodzi o mękę sumienia utytłanego w błocie pod ołowianym niebem strachu w stylu Sołżenicynowskiego Nisynowskiego Biolog z powieści Grossmana czuje się naraz nagi i okaże się, że nie wszechmocne, bezgrzeszne państwo bierze na siebie wszystko, co zaszło, że odpowiadać wypada jemu, Nikołajowi Andrzejewiczowi, a on przecież nie wątpił, że na wszystko głosował i wszystko podpisywał. Nauczył się tak dobrze, tak sprawnie udawać przed samym sobą, że nikt, nikt, nawet on sam nie zauważył tego udawania. Szczycił się... Szczerze swoją wiarą i swoją czystością. Udręka i wstręt do samego siebie były teraz chwilami tak ogromne, że odzywał się w nim gorzki, przeszywający żal do państwa. Czemu? Czemu się przyznało? Lepiej było zmilczeć. Nie miało prawa się przyznać, niechby wszystko zostało po staremu. Grossman podpatrzył tu trafnie jedną z głównych cech totalizmu. powolne dzień po dniu, krok za krokiem gnojenie tzw. przyzwoitych ludzi przez państwo, które ma zawsze rację, które się nigdy nie myli. A jeżeli już koniecznie musi się przyznać do jakichś grzechów, to bije się za nie w cudze piersi, w piersi nikołajów Andrzejewiczów, głosujących i potępiających przepisowo włączających się żwawo w kolejne kampanie, maszerujących w karnych szeregach, nie uważających w końcu rzeczywiście swego zakłamania. Zdarzyło mi się widzieć polskich Mikołajów andrejewiczów też rozgoryczonych na nutę i po co to było głośno mówić, lecz z odmiennych nieco pobudek, wstydu wobec półanalfabetów czy kołtunów, którzy kiedyś po cichu mówili to samo. Przypisanie do państwa, w tym sensie, w jakim istniało przypisanie do ziemi, jest w Rosji głębsze, co powoduje, że periodyczne podrygi totalizmu wywołują u polskich Nikołajów-Andryjewiczów reakcję bardziej porywatną. 6 marca. Za kilka lat wspomnienia nadjeżdy Mandelsztam wymieniać się będzie jednym tchem z doktorem Żywago. I powieściami są Jest to piękna i mądra książka, nie przemilczająca niczego, nawet żałosnej i nieudanej próby Maldelsztama. Przebłaganie oprawców odą na cześć Stalina. Można ocaleć pod rządami terroru? Pyta nadjeżdża Jakowlewna. Nie, odpowiada stanowczo. Kto oddychał tym powietrzem, przepadł, choćby przypadkiem udało mu się zachować życie. Martwi martwymi, lecz wszyscy pozostali, kaci, ideolodzy, pomagierzy, chwalący, zamykający oczy i umywające ręce, ci nawet co po nocach zgrzytali zębami, są także ofiarami.